no, co się wydaje rzeczą dosyć niemożliwą, ponieważ park potupada. No i od tej pory mamy fabułę typowo epizodyczną, wszystko łączy ze sobą tylko i wyłącznie to, że trzeba zebrać te pół miliona odwiedzających. Czyli taki tylko... fantazm park tykun tylko... i to jest takie tak, wyzwanie. Tak. To jest że takie sobie wyzwanie e, park i no jest tak, bardzo tak, niefajnie, tak, jak tak. w tych starych Tajkunach, że musisz. Tak, jak w tych starych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 wdzięcznymi tematami do robienia z nich memów wszelakich. E, tak, oczywiście.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 był y, zanimowany y, berserker, tak? Czarny rycerz i czy tutaj też to występuje? Czy w z postaci jest czy właśnie na razie, walki na przykład. Na tak razie walczyły cztery postacie, które się pojawiają, czyli nasz szermierz, łucznik, y, to pani asasyn, Tomku to, był, to, była, to była pani asasyn, e jeździec. Tak. No, jest, jest, jest, jeździec, Dobrze. Ona jestem. Ona, ona jest jestem i był Herkules. Tak. Czyli berserker. jeszcze no, był... no, czyli berserker. Jezus, ale czarnoksiężnik był tak w by jeszcze... że nie może. Ale Lancer, ale Lancer Lancer się pojawił tylko po to, żeby zostać pokonanym przez wszystkich. Tak, Lancer no. zawsze się tak pojawia. Lancer, Lancer we wszystkich fajtach e, egzystuje tylko po to, żeby go pokonać. To jest Tam, no, ale, klasa. No ten, kto wylosuje jego klasę, to wie, że tak ogółem ma, e, nie mówiłem, Przetranę. brzydko problem. No, podobnie z zabójcą w sumie. <laughs>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 Ale jakby zrobili trzecią ścieżkę, która podobno będzie filmem, to już może Emija się tak, zrehabilituje. W przyszłym roku, roku może pojawić. Się być... e, jak się nazywa ta trzecia ścieżka? Kaj Havens Hall? Nie wiem. Nie Bein, wiem, wiem, jak ona się nazywa. Na pewno na pewno HF. Jest... No, HF. Tak. Tak. W każdym razie na pewno ten Emija przechodzi do. do tam, no, staje się bardziej dynamiczny. Może tak.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 Pierwszą część oceniłem na 8, drugą na 9. Tutaj na razie oceniam na takie bardzo naciągane 8, więc tutaj nie zmieniam na tą skalę szkolną, po prostu patrząc przez sygnał przez pierwszego sezonu. Tutaj na razie zostaje 8. Może potem będzie lepiej. Mam nadzieję, że też się rozkręci jak Fate Zero. Zubek, mam, czy to się rozkręci? Eee, na znaczy... Ta, ta linia fabularna na pewno będzie się bardziej rozkręcać niż Fate's e, Day. E, z tego co pamiętam już, e, przy właśnie akcje e, tam z Asasynem i e, z Czarnoksiężnikiem i później już e, sam koniec się e, trochę rozkręca. Chociaż sama walka e, Późniejsza z, z Berserkerem, bo chyba jeszcze nie było, prawda, z Herkulesem nie, nie. walki. No była, była taka znaczy. mniejsza. No było, była ta wstępna. No, ale, ale nie było głównej walki z Berserkerem, ale to się dosyć spoko. Trochę się to rozkręca. No później się rozkręca. No, ja tylko muszę Właśnie. powiedzieć, że no, widzenie ILI przy berserkerze i być niezrównoważoną psychicznie po obejrzeniu Fate Collide jest smutne, ale w Fate Colide mm. miała dużo lepszą rolę i wszyscy powinni obejrzeć tę serię, bo jest wybitna. Zgodzę się z tobą świetna jest. Tak, ja też się zgodzę. Z Najlepsze Mahosho Jowieki ja. wychodziło od dawna. Od Madoki. Tak, tak. Od, od czasów Madoki. Dokładnie, od czasów Madoki. Dobra, możemy przejść dalej. Teraz w ogóle to jest World Exclusive. Nikt w Polsce o tej serii nie mówił. Jeżeli ją ogląda... W ogóle nie wiem, czy ją ktokolwiek tłumaczy, bo chyba na trzecim odcinku skończyli.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 Też, ale za to, to mamy jest... dowód, że co najmniej dwie osoby w Polsce wiedzą o tej serii tak, więcej niż tak. I, i nie oglądała. <głos> anime. I na przykład jeden z nich jest Tomek, który grał nawet tak. Wizual novel na podstawie, której jest, anime, i na tak, no, to anime. która no, wcale nie, się nie jest tak, Nie, nie. nie, nie właściwie to, to jest. No właśnie wiem, że jest. Właśnie chciałem cię podratować trochę, ale jak już przyznajesz to dobrze. No, trzeba przyznać, trzeba. Tą znam. O, o co w ogóle chodzi w tej serii, bo nigdy jej nie oglądał.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 Poza nim jest pięć dziewczyn, co jasno pokazuje, że seria jest haremem. No ale niestety dziewczyny uczące się w Moich Akademii, cóż, w szkole, w której jest sześciu uczniów, nie są zbyt typowe. No co widać po końcówce pierwszego odcinka, nie będę spoilerował. <śmiech> jeżeli, jeżeli, to w ogóle... jeżeli, <śmiech> jeżeli ktokolwiek to... będzie chciał obejrzeć tę serię. Osobiście. Znaczy, po... Patrząc przez końcówkę każdego z odcinków. Tak. Ale właśnie patrząc przez końcówkę, mam pytanie, czy wątek pokojówki jest dalej pociągnięty tak fajnie Nie wiem. tak fajnie, jak było pokazane na końcu? Przeszedłem dwie ścieżki y z Visual Novel i akurat tej nie skończyłem. A ile ich jest? Jeszcze, no, od każdej postaci, pięć ścieżek. O, przeszedłem o dwie. Cóż, ścieżki zajmują trochę czasu, ale nim. No, no dwa odcinki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 A przy jedną piątą tego zrobili dwa odcinki. Czyli... Co za niesamowita kompresja. Tak. Ej, to kojarzy taką na serię. Pe... Muszę przyznać, że wszystkie elementy zostały zawarte i wcale no sobie nie straciła tak. przez to na bóle. A Lesiu, to my kojarzymy taką serię, która też miała taki kontent. To chyba w Danganronpie. Ile miał ten gameplay?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 Nie tak jak w Danganronpie, gdzie musisz szukać właśnie czegoś po szkole i tak dalej. Tutaj po prostu czytasz tekst. I czasami Typowa Typowa wizual novel. Została trochę uproszczona. Szczerze mówiąc, polecam tą serię do trzeciego odcinka włącznie. A dalej można sobie odpuścić. Ale my nie odpuścimy. Tak. oglądać? Ja będę oglądał, ściągnąłem piąty odcinek i mam zamiar kiedyś go obejrzeć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 więc może Czarte się to komuś paski. skojarzyć z shaftem, jeżeli widział jakieś od nich produkcje. Nie mówiąc już o nie, tak? Małych I... nawiązaniach do szaftu. Tak. To jest tak. po prostu jakbyś. I tak samo intryga jest bardzo taka podobna do Little Busters. Tak jakbyście wzięli Little Busters, który robi shaft, i zrobili z niego Echi z cynicznym głównym bohaterem. Mniej więcej coś takiego dostaniecie.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 na animację nie mieli zbyt dużo pieniędzy. Czajka to jest przeciwieństwo yy, Griseya, bo tam w ogóle nie widać komputera. Tam, e, ta tak, seria wygląda jak była robiona ręcznie. E, tak dokładnie, z tym, że jest też przeciwieństwem Brailand Parku, bo nie jest tak dopracowana, a szczególnie widać po tłach, szczególnie kiedy główni bohaterowie są w tych tłach. No, tylko obrazki po internecie również. E, jednakowoż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 z nią się umówili na zakład, że jak ją pokonają wytrójkę, to odda im te szczątki. Ona prowadzi winnicę, w ogóle i jest taka dosyć fajna. No oni tam próbują z nią walczyć, próbują w końcu. Ten w końcu ustalają jakieś plany, nieplany, ale generalnie na, na samym początku prawie nic z tego nie wychodzi, bo jest od nich zwyczajnie lepsza. Skoro, no i tak się dzieje w fa fabułach głównych bohaterów, z kolei bardzo interesująco przedstawia się.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 Tak. tak. Nie, nie mam <śmiech> pojęcia. <śmiech> Jak na razie do tego nie doszedłem jeszcze, wiesz? No. Nie, centralnie. Nie wiem, <śmiech> dlaczego tak jest. To, mnie macie, to... nie macie. Nie wiem, może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 Tyle mam do powiedzenia. To chyba możemy dalej. Tak. No tak. całkiem długo nam schodzi na tych niektórych naprawdę niesamowitych seriach. Przepraszam. Nie, nie, to nie musisz przepraszać, tylko że skończymy o piątej nad ranem. Dobra, Zdech. lecimy dalej. Czyli kolejna seria, której praktycznie nie ogląda, ale na pewno więcej niż The Czyli Inubatyl 2 Nichijo, okej, no, na KD. Nie mam tutaj nigdzie a angielsk... mam angielską nazwę, czyli When Supernatural Bottles Become Common place". Czym jest historia o tym, że nadprzyrodzone moce stają się codziennością? no zanim zacznę o tym mówić, to jest jedne co muszę powiedzieć to, że to jest seria od Triggera. To powinno wam wszystko powiedzieć. To zachęcam. Trig a, tak, a Trigger. Teraz trigger. czym jest Trigger, właśnie. To jest Trigger. Trigger to są tacy śmieszni ludzie, którzy przyszli z takiego śmiesznego studia, która nazywa się Gainax, które zrobiło takie śmieszne i bardzo poważne serie, jak na przykład Panty and Stacking, Tengen Topa, Top. Guren Lagan. E, Tengen Topa jeszcze Gainax robi. No tak, właśnie mówię, że Przez takie serie, które... A, aha, robi, dobra. Myślałem to, to, to ci śmieszni to ludzie właśnie. Tak. Mają za A ci to... od Gainaxingu? Tak, nie no, Gainaxing to jeszcze wcześniej, bo to wcześniejszych latach. To już była mhm. końcówka. No i możemy sobie patrzeć na takie Panty Stacking, albo jego górę Lagana, bo te dwie serie zazwyczaj mówili, jeżeli chodzi o samo Trigger. Później Evangelion. Trigger, no ale to wcześniej, o tym się nie mówi. No, I, potem, je, potem założyli sobie Trigger, które zaczęło bardzo dobrze, bo Little Witch Akademia to jej najlepsza owa, jaka powstała, jeżeli ktoś uważa inaczej, to mnie nie oglądał po prostu. A potem powstało Kill la Kill. Czyli seria, która podzieliła Ło, łola boga i do osób, wszystkich podzieliła na osoby, które czekają, które oczekują w anime dobrej zabawy. To po pierwsze podziela na osoby, które automatycznie porzucają serię, jak widzą Echi i goliznę. i po trzecie jakiś dziwny kult ludzi, którzy uważali, że ta seria jest czymś więcej. No to I były takie. Nas... Oraz pamiętajmy o naszym drogim przyjacielu, który stwierdził, tak. że stylizowana kreska to gumno i naszym drugim drogim przyjacielu, którego lista jest, powinna być czytana odwrotnie, i po prostu stwierdził, że to gum. Dokładnie. Oni tak. się nie znają. My uważamy wszyscy tutaj, że Kill, o La Kill to bardzo dobra seria, powinniśmy ją obejrzeć. A przynajmniej od 10 odcinka. Bo do 10 odcinka, no, do 8 to naprawdę można się. A, przestraszyć, ale potem jest coraz lepiej.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 No i wyszło. Pierwszy rzut oka, no co to jest? Zwykła seria szkolna. Jako że jest to trigger, to ta seria szkolna jest urozmaicona o super I w sumie o, no o, jest tym jest ca... I o tym jest cała historia. Yy, mamy piątkę głównych bohaterów. Inaczej yy, no, nawet nie jestem w stanie powiedzieć jak główny bohater się nazywał, bo nie mam teraz Andu. żadnych wspomagaczy. Andu chyba. O ile dobrze, że. Yy. Możliwe. Nieważne, jest główny bohater, który jest wzięty żywcem z Chunibyo i ma kompleks szczunibio i jest, naj... jest jedną z najinteligentniejszych osób w całej serii, To jest ważne wspomnienia. Jest typowa Tsundere, jego przyszła dziewczyna, która nie jest jeszcze jego dziewczyną. Mamy zamkniętą w sobie, byłą przewodniczącą która tak naprawdę o wszystkich dba, ale to ona no nie jest do końca od ale dba o wszystkich. Mamy małą dziewczynkę, która zaskakujące jest małą dziewczynką i nie jest żadnym ecchi, comic reliefem i mamy typową y, służącą, która zaparza wszystkim herbatę, haftuje i jest ogółem kawaii. Łącznie. Wow. Tak, to, i to jest nasza ekipa i oni dostają Supermoce. Trzeba było śmieszniej Jedna otrzymuje moc panowania, no, w każdej innej serii by dostał nad jednym żywiołem, ale to jest trigger, więc została po prostu moc panowania nad wszystkimi żywiołami. Druga ma możliwość zatrzymywania czasu, trzecia ma możliwość przyzywania stworzenia czegokolwiek, czwarta ma możliwość cofania przedmiotów do ich, Boże po polsku, oryginalnego stanu,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 Boi się komedia, przede wszystkim serii szkolnych, to nawet lepiej, żeby nie dotykał. Są fajne rzeczy, no ale nie przycadzajmy. Dobra, jako że na chwilę nam zniknął Zubek, to my przejdziemy dalej do jakiejś serii, której on nie ma. A myślę, że możemy zacząć o Nanatsu, bo on z chęcią by chciał posłuchać, ale go nie ma, więc jego strata. No Nanatsu zacznijmy. No Nanatsu no, no, tak. no tajze. i Tomek powie, ponieważ on jest tutaj diehardem mangi. Tak, bardzo.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 W każdym razie byli uznawani za najpotężniejszych i w ogóle łokoko rycerzy. ale z, z, jako kryminaliści no, musieli się ukryć, uciec i pochować. Główny bohater Meliodas. A, dobrze, może jeszcze powiem, że nazywają się ją 7 deadly sins, czyli 7 głównych. Każdy tam ma jakby swój grzech odnosi swojej przeszłości i od początku nie byli go typowych rycerzy, tylko zbieranką też kryminalistów. Główny bohater Meliodas, kapitan właśnie tych siedmiu brzechów głównych, pożar prowadzi, spotyka księżniczka, jak się okazuje, Elizabeth, która pomaga, która ma zamiar odna powstrzymać plan zniszczenia królestwa czy pomóc swojemu ojcu królowi i zbiera wtedy tej pomocy właśnie siedem grzechów głównych. Meliodas pomaga. Czekajcie chwilę. Problem techniczny. a no. jest. O, dobra jest. Dobra, wracamy. Okay, wracam. Zebrał ich, zbiera swoje siedem swoje grzechów. Wyruszają właśnie w podróż, żeby zebrać z powrotem siedmiu zecerzy, siedmiu rycerzy, tak i no, spotykają różne przygody, walczą z innymi. W sumie to nie jest jakiś wybitnie różny się od innych serii pushonem, battushunem, ale jest dobrą serią. Warto dodać, że poziom hmm, siły bohaterów jest dość niezły. Jest Można na poruszać... poziomie dość przyjemnie przesadzonym. Tak, dokładnie. Można poznać do Dragon Ball a czasami. W momencie, kiedy główny bohater rzuca przez pół królestwa włócznie rozwala zamek, albo siłując się na rękę, rękę, rozwalają więzienie. Tego typu rzeczy to codzienność. No, ogólnie serio się opowiada o podróżowaniu i zbieraniu siedmiu, siedmiu, siedmiu brzeszów głównych. Jest to całkiem przyjemna seria, a i warto dodać, że jest, pojawia się ta postać maskotka, jak na przykład Rebornie. Jest że ta postać to świnia, która jest jedną z najbardziej przydatnych fabularnie i w walce i ogólnie Maskotek, jaka pojawiła się chyba w Mandy, ja nie wiem, przynajmniej z jakim się spotkałem. A jest spoiler, czy ma jakieś moce, uwaga, uwaga, o to spoiler. czy ma jakieś moce poza zjadaniem rzeczy z ziemi? No, nie do końca moce, ale jest przydatna w walce, to trzeba przyznać. A, ja mam takie. Te... Nie, chcę, nie chcę za bardzo Ach, spoilerować, dobra. ale. Ja mam takie pytanko, czy. Będzie w tej mandze jakaś, później Anim, czy będzie e, ogólnie jakaś e, postać, która byłaby co najmniej tak samo fajna jak Ban? Co najmniej tak samo fajna jak Ban. O, i to będzie ciężko, będzie ciężko. Chociaż. Właśnie, jeszcze, no to Poja... dokończę, ja zadam tak. kolejne pytanie. Chociaż pojawiły się później faj, też fajne postacie, ale chyba Ban dalej jest faworytem. Przynajmniej według mnie. To jest po prostu świetna postać. E, a ja teraz kolejne moje pytanie, czy, czy, czy już spotkali wszystkie grzechy w mandze? Nie, jeszcze o, nie. Jeszcze brakuje jednej osoby. Serio? A którego nie, grzechu? Oj, mm -hmm. nie pamiętam. <głos》>, szczerze mówiąc. Ale czy te nowe postacie, czy to jest tak zrobione, że te najfajniejsze postacie dostajemy na początku, w tym sposób jakieś zapychacze, czy po królu będą... Nie, nie. miarę, czy postacie kolejne trzymają poziom. Ciężko mi powiedzieć o...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 Przekazji. Nie wiem, to jest No to w wychodzi na szonym jumpie, tak więc sam... pewnie 13. To wychodzi w szonym jumpie, więc tak samo. O, Pewnie to dlatego dobrze. też. Pewnie dlatego też, był ten obrazek z Luffy'em. Jaka jest właśnie no, fabuła tego? No bo ludzie mówią, że, bo po w odcinkach są bardzo rozstrzone opinie. Wszyscy mówią, że zachwyt, zachwyt, a ocena malu tego ewidentnie nie odzwierciedla. No.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 ale to są Spodrafią. takie typowe supermoce no właśnie tego, że nie wiem mogę przywołać sobie no porównajmy to do, do puchem, styl, o których o. rozmawialiśmy no tak? właśnie, Czy to jest bardziej zbliżone do tego to czarnego jest... ognia czy bardziej do overpower przez we wszystko to jest bardziej do owoców z One Piece'a, nie wiem kolego głównego bohatera potrafi wybuchać znaczy wybuchać swój pod z ręki znaczy właściwie to wygląda tak, że wybucha wszystko, wszystko dookoła, czy coś takiego. Albo nauczyciel w akademii, który potrafi zablokować wszystkie moce, o ile patrzy i nie mruga, prawda? O tak Jezu. Bo, Brzmi całkiem fajnie. Tak, te supermoce przynajmniej mają jakieś, te, jakieś yy, jak to? Yy, słabe strony. No tak, wi no wiadomo, że ci, ci bohaterowie czy. Antagoniści, którzy będą się pojawiać, będą mieli potężne spormoce, a po jacyś niepotrzebne postacie, typu rodzice głównego bohatera. Coś w stylu, nie wiem, gotowania ryżu szybciej. Nie zamiana w kota. <grym> tak. No ogólnie serio, zapowiada się ciekawie, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, prawda? W sumie tu nie mieliśmy o, ty nie o, tym, mieliśmy czy, o tym... Czy, czy jest potencjał godny Toriko i godny zmarnowania, no? <grym> Toriko nie wiem, ale jest potencjał na dobrą serię. I... No teraz mi ktoś powie, że Toriko to jest bardzo dobra seria, ja tego nie podważam. Mi chodzi tylko o popularność. Ja też nie Torico. podważam, bo nie dotykałem Toriko. Nie chodzi tylko o popularność Toriko, więc nikt się nimi nie czepia. Seria jest dobra, tylko że miała się wybić, a tak naprawdę nie jest nigdzie popularna. Nieważne. Ogólnie dodam, że jak o fabule główny bohater nie ma mocy, ale spotyka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 był silniejszy w silniejszym sensie. I będzie jak koleś w One Punch Manie. Domyślam się, że... No dokładnie dokład, w zasadzie to ktoś wygląda. Nie, w tak. końcu ktoś też to czytał. Jestem dumny. One, One Punch Man to jest najlepsza manga, jaką tak, chyba możecie kontynuować najlepsza. o One Punch Manie. Tutaj nie ma rozpisu. No, to, to jest cudowna seria. Jeżeli <laughs> ktoś nie czytał, to niech wyobrazi sobie serię o Supermanie, gdzie pojawia się przeciwnik. Superman leci.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 typowym po prostu takim gościem, który chodzi sobie po ulicy, tak. Czyli to jest samuraj swamelowy tylko lepsze. Ale nie. I ciekawe, teraz nie. jest najważniejsze. On przez trzy lata ciężko trenował. Robił codziennie po trzysta przysiadów. To nie.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 tak. Manga jest przerysowywana i wygląda, nie wiem, w życiu chyba lepszej mangi nie widziałem. No nie naprawdę, powiem Ci, to że jest, cyborg to na jest cybor to jest narysowane genialnie, tam jest na... dużo dbałości o szczegóły. Do... Warto poszukać też gifów z mangi, które naprawdę wygląda jak zanimowane, bo są trzy strony, w której leci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 Poważny cios. Poważny cios wygry... przewrócenie stołu i tego typu niezwykłe rzeczy. Tak, e, nie no, poważne, poważne e, te co są jak naj. znaczy. Może tak. E, bo główny bohater po prostu zmienia minę, bo on zawsze ma minę jakby był zaskoczony, bo on nie ma brwi e, za bardzo. I on zawsze ma, ma żadne. Nie ma rysów w, w ogóle w twarzy. On zawsze wygląda jakby był zaskoczony albo znudzony, a niestety. Niestety, jak już się zdenerwuje, to w ogóle jego rysy twarzy dalej się nie zmieniają, po prostu staje się ona ciemniejsza. Tak. Ale to, to właśnie spowodowane przez to, że jest oryginalna seria zrysowana w pęcie i tam główny bohater nie ma też rysów twarzy. Tak, dokładnie. To, też dodaje, to też dodaje komizmu. To jest prawdę... Tak, ale nie, no są piękne historie, są historie, w których ginie cała masa ludzi, całe, e, miasta. całe miasta są niszczone. Wychodzi się... e, król, na przykład wychodzi król tego, e, król wody, który po drodze niszczy po prostu całą zgraję bohaterów, ale na szczęście e, nawet niszczy bohaterów klasy S, a na szczęście główny bohater z pomocą, rowerzysty bez licencji go pokonują. Tak, e, a, o, a propos, jednym ciosem. Tak, a propos samych bohaterów, to e, no, porozmawiamy jeszcze o bohaterach klasy S, oni są bardzo ciekawi.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 naprawdę polecam. No nie wiem, znaczy... nie spodziewałobym się, że ona na Nanatsuno będzie ponad 20 minut. A i no powie... to, to, to tak, z czego tak, pięć chyba tak, To, to tak, na temat na Taisen co tyle powiedzieć, mogę ale powiedzieć. Ale Chyba się wycofam, bo tam no, trzeba powiedzieć o muzyce na Nanatsuno no bo jednak osoba, która za nią odpowiada to jest geniusz, bo Sa Savano Hiroyuki czyli koleś, który no, można powiedzieć, że ma całkiem niezłe rzeczy na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 Wiesz, Wiele osób teraz pewnie pomyśli, że Madhouse, jak można powiedzieć, że Madhouse'owi coś nie wychodzi, i zrobi Huntera i tak dalej. Ale My Madhouse mamy, mamy takie podejście, serii. jakie mamy i uważamy, że Madhouse to jest studio, w którym wychodzi co druga seria i oni naprawdę, uwierzcie, Słyszecie. nam nie wydają samych perełek i e, Madhouse tak, mówi... i... Madhouse roku... potrafi zrobić dobre serie i potrafi zrobić złe serie. O. E, tak, o, ja, po, ja już miałem taką śmiałą teorię, że po prostu Madhouse nie chce się za dużo napracować. Oni robią jedną dobrą serię, która wychodzi na przykład w sezonie wiosennym. Później robią co dwa sezony jakąś serię, która jest poniżej średniej. I na przykład w kolejnym sezonie wiosennym, albo już lato, kiedy ludzie zaczynają wątpić w to, że Madhouse zrobi coś dobrego i pieniążki przestają płynąć, Madhouse nagle wychodzi z kolejną perełką, która uderza.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 Dobra. Tak, w ostatnich dwóch, no, no, w ostatnich dwóch odcinkach tak. było dobrze. Tak, muzyka jest... Mnie się podoba, wpasowuje Pasu... się w klimat. Tutaj Lesie miał duże wąty o to, że w openingu później growlują. No cóż, zdarza się, no mi to aż tak nie przeszkadza i naprawdę czuję ten klimat w anime. W ogóle to jest bardzo mocna strona. To nie jest typowa, sztampowa seria. Ona faktycznie stara się być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 no, do przede, do no i przede wszystkim widać to, że ta manga jest tak stara, bo brakuje naleciałości, jakie mają obecne serie. Żarty e, tak. z Majtek, Cycków i tak dalej. Wszystko jest znaczy zrobione. Ta seria jest poważna i chyba bardziej dla znaczy dorosłych. Ta seria jest robione. poważna, ale jest mi już dalej japońska, więc musi mieć swoje naleciałości infantylne.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 No ale dobra, to To, więc jest, to nie chodzi o to, po prostu no. inny. Tylko jest, seria też jest w miarę właśnie realistyczna, a sama manga chyba była nawet nagradzana jakimiś hmm. nagrodami. Tak, i. A to też jest ceniony, więc. Tak, i można jeszcze dodać. Czy znaczy autor e, tej mangi zrobił coś innego? E, tak, manga historia się chyba jakoś tak nazywa. E, Jakaś tam pseudohistoryczna w czasach Aleksandra i Filipa Wielkiego. O, to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 No i tym pesymistycznym niestety, a może optymistycznym, bo wyciągają mi coraz więcej, akcentem mogę zakończyć o Kiseidzu. To lecimy dalej, bo mamy całkiem niezły czas. Tak. <grym> nie powiem, Gdzie że ja? nie. Ja tak mówiłem, koło godziny, my w połowie jesteśmy. Dobra, no to dalej. Logu Horizon. Ja teraz coś powiem, bo już pogadaliście. Tak. Jak Zubek twa stoisz z Log Horizon?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 animację miał, nie, najlepsze, jeżeli chodzi o akcje, miał bardzo fajne twarze, bo, no, bo przede wszystkim seria się na rozmowach, no to na twarzach się skupiono, więc to było cechy pierwszego sezonu. I teraz przed sezon drugi, za który zabrał się studio Dean, które w sumie swego czasu miało robić Akamega Kill, ale niestety White Fox, a, w sumie niestety albo stety, nie wiadomo, co by się wydarzyło. Nie wiadomo, Właśnie, ale to White Fox zabrało im prawa, oni wcześniej poza raną, nie przypominam sobie, że zrobili coś... Dean? Tak. Higurashi. Mondage nie robił, a Fate Stay Night Czy oni mogli zrobić to była pierwsza, która mi przyszedł. I zrobili Hetalię, to też się zważa. No to oni teraz wzięli sobie drugi sezon. Drugi sezon to jest absolutnie inne anime. Matko na naleciałości, pierwszy Horizon. Tutaj dostajemy wszystko, które jest to idealnie podane. Dla mnie to seria już na moment ma dziewiątkę, bo wszystko jest idealne.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 W top klasa w porównaniu do Saa jak popatrzymy, no to nie ma o czym rozmawiać. No, a tak, jeszcze BCW pytałeś się, Tomku, o inne serie z tagiem ekonomii, to jestem w stanie wymienić dwie inne, czyli Mało Majo, Majo Jusza. Która jest, jest, jest drogą no, chyba od tego samego autora, co Rock no. Horizon, jeśli chodzi o nowelkę. Możliwe oraz e, oczywiście nie. oczywiście moje, moje ukochane Space and Wolf. A, tak. 10 na 10 i, i, i wypadki od tego i tak dalej. I to jest tyle, co chciałem powiedzieć o seriach z takim... Czekajcie, mikorom. bo teraz wchodzimy w te dwie serie. Czyli zaczynamy pierwotnie. Od... Czy, czym Tomku jest Madan no Outo Vanadis? Czy... Czekaj, czekaj, jeszcze wspomnę o Black Horizon, no. że jak komuś podobały się bazy danych, to opening nie został zbieniony. O właśnie, to jest najważniejszy tak, tak. plus i kolejny smaczek. Jeżeli ktoś jest na bieżąco z Lock Horizon i jeszcze o tym nie wie, to polecam sobie włączyć opening pierwszego sezonu i pierwszą scenę,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 Które, radnych. które zauważyło, że odcinku brakuje. A... Dobra. Lecimy. Dobra. Czy, czym jest Tomku? Madame No Owl to One czy One To jest seria opowiadająca o lordzie ziemskim, szlachcicu, można rzecz ująć, który żyje w kraju, gdzie głównie walczy się za pomocą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 takie, no, taka średnia seria, mocno średnia, na tej zasadzie, mm. ceni. Takie typowe, coś, coś na miarę oda nobuna nojabo? No, może. Dobrze. Bardzo może. dobre, 12.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 Ale są też elementy, gdzie główny bohater bo tak zestrzeli Smoka, bo nagle okazuje się, że jakiś łuk, którego trzeba pierwsze, z magicznym łukiem, a tak to kurzył się w jego domu. Aha. Takie spoilery. Spoko. Nie, ma, nie mam zamiaru tego oglądać i tak za bardzo. No wiesz, jeżeli nie, nie, nie, nie lubisz takich serii, to nie.. Znaczy nie, może to, kiedyś się za zabieracie. to wezmę, ja ogólnie lubię serii fantazji tylko że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 wojowniczek są zbliżony do piki. No właśnie, no to tyle jest, jest to, to, ja jest powiem, to wy ale wszystkie inne postacie raczej mają zbroje, na przykład... No i właśnie koleża, wiesz, że to boli jeszcze bardziej? Znaczy, wiesz, jest to...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 znanym dowódcą i tak dalej, to jednak sama, samo pokazanie twojej obecności też obniża morale. A teraz posłuchaj mi, e, jaki, jaki znany, do, teraz wyobraź sobie takiego, e, nie wiem, marsza, o, marszałka albo Napoleona, który wychodzi przed swoich żołnierzy w samych gaciach, bo stwierdził, że zbroja nie jest mu potrzebna. Wydaje może się, byłbym chroniony magią ale jeszcze ale, ale je. magicznego miecza. Ale nie, ale że no on wychodzi w samych gaciach i twierdzi, że no spoko, ja jestem waszym dowódcą. To jest po to, żeby wasi wrogowie mnie widzieli i wiedzieli, jaki jestem zajebisty. No i teraz bójcie to się nie... mnie, ich za mną, tak? No weź pod uwagę, że jesteś nieśmiertelny. Czemu miałby ja nie pójść? No właśnie, nie dość, że masz plot plotach, bo jesteś jedną z głównych postaci, to jeszcze jesteś magiem, magią, dobrze? No dobra, dobra. Załóżmy, że no, to ma Załóżmy, że ma jakiś sens. Seria jest no. A patrz, serią, BAM apady. też jest nieśmiertelna, jakoś nosi ubranie. No i tyle w temacie. No tak. Właśnie, nie będę bronił, jesteś wybitny tej serii. Ona ma pełno tych naleciałości, jak już mówiliśmy przy Kiseidzu. Które akurat ich nie ma. Ona wyrabia z... normę w tym sezonie. No mniej więcej, razem z 37, hmm. które też jest... Typu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 W końcu, propo, tak. pozdrówmy Michała jeszcze przed tym. Pozdrawiamy cię Michał. Dziękuję Zdrowiamy. za bycie jednym Zdrowiamy. słuchaczem. Tak. A, a <laughs> pewnie tu Ore Twin Tails i ni... Narimasu. Narimasu. U Dobra, nieważne zresztą. No. To kto chce opowiedzieć cię w ogóle bardziej? Na pewno ja czy Tomek? Ach, zacznij, zacznij Dobra, podwójnych kucyków. Zacznijmy od tego, bo zaraz powiem pewną rzecz, więc zacznijmy od, ee, od jednej. Muzykę? Nie. E, no dobra, kto zrobił muzykę też jest w sumie ważne. mogę od tego zacząć. E, no, <śmiech> muzykę zrobił tak Takanashi i przez to widziałem różne hejty w internecie, generalnie najbardziej polskiego fandomu. Czy myślicie, że się sprzedał? ponieważ ten wielki kompozytor stworzył również e, muzykę do Fairy No na odpowiedzi różne. Między innymi bardzo mi się podoba, to zacytuję, a co to? Fairy Tale jest jakimś kurwa dramatem szekspirowskim. E, ale e, teraz tak na poważnie, no zawód.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 Podbili do niego Sfery chcieli, żeby zrobił muzykę, stał się w miarę sławny, zapłacili mu dużo za Twin Talesa, to stwierdził, czemu by nie, no taki jest jego zawód, płacą mu, żeby robił muzykę, nieważne do czego. Jest anim, niektórym się Fairy też nie podoba, eee, no więc nie rozumiem takich hejtów, muzyka jest dobra, jest fajna, co prawda nie przybije oczywiście eee, tych alaceltyckich ostów z tego, z, eee, z Fairy Taila, ale...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 No i ten typowy licealista yy, no oczywiście ma y, swój fetysz. No wiadomo, co nim jest. Co nim kucyki. Czyli on jak robi... wszystkie pony fagi w polskim fandomie, my little pony. Yy, nie, tak. bo to nie te kucyki, ale no, blisko. Ale to jest to Dobra. samo. No można to przejść na polski grunt. Dobra, okej. Okay. No i on jest generalnie kreznięty na tym punkcie. On yy, wszystko w ogóle chce macać te włosy. Uwielbia kucyki. Chce założyć klub wielbicieli kucyków w szkole.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 które zabiera im te kucyki. Włosy zostają rozpuszczone, one nie pamiętają, że je nosiły. I tu jest Przez bardzo ważny... Trzeba kucyki, co jest istotne. Tak, e... Zabierają Atrybut, o... tak. Nie, Nie, to jest atrybut. atrybut. I w tym momencie trzeba to powiedzieć. Chodzi o to, że można czerpać moc z atrybutów. A najpotężniejszym atrybutem we wszechświecie jest miłość do kucyków. I ci obcy zbierają, te, zbierają tą miłość do kucyków, bo to jest potężny atrybut.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 jeśli ktoś odwiedza Reddita, to wejdźcie na ostatni odcinek i przeglądajcie sobie gify. Warto. Przekonają no bardzo, was warto. do tej serii jak najbardziej. I oczywiście a propos różnych zależności, jeśli ktoś z Was widział. Hajory san jak najbardziej Twin Tails Wam się spodoba, to mogę stwierdzić.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 I zaczyna się od jakichś w ogóle żółwi i tym podobnych, przez smoki, krakeny i nie wiadomo co. No. Piękne, piękne nie. piękna seria. Tak, tak szczególnie nie, ostatni że... odcinek. To jest w ogóle, no, co tu dużo to, mówić to jest Czysta poezja. Must watch po prostu, must watch. No, moment, w którym na scenę wkracza Yellow Tail, ona cokolwiek mówi do Red Tail, to jest.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 Tak. tak. To jest istotne, no co, jest istotne, bo to trzeba powiedzieć. Tak. No i oczywiście, ja i o, i o, oczywiście pierwsza seria, w której po prostu śmiałem się, jak nie wiem, przy gagach z nawiązaniem do seksu, a to się rzadko kiedy dzieje. W niarko też. No tak, ale na czele no, pierwsza, bo no, w sensie jedna z nielicznych. Bo no. no, też się Przewraca się w grobie. Jak już mówi go niarko. Oj tam, oj tam, dobra. Oniarko nie, nie, nie, nie, nie. powiemy innym razem. Boniarko kiedyś powiemy, bo ta seria wymaga. Dobra, zostało nam jeszcze pięć serii, z czego jednej da się nawet A, krótko o... powiedzieć, rozumiecie? To tylko gorzej, bo zostały trzy, o których jest bardzo dużo do powiedzenia. Jej, ale dopiero dwie godziny, dobra. Z zostały jeszcze dwie serie z tego sezonu, czyli kto chce zaczynać, to Zubek sobie może odpocząć teraz, to ja wezmę. Czyli seria, którą Zubek nie widział nawet pierwszego sezonu, a ja z Tomkiem kim jesteśmy na bieżąco, czyli Psychopasu. Dokładnie. Dokładnie. Co jest najlepsze w ogóle, zanim cokolwiek zacznę, musimy przedstawić sylwetkę Gena Urobuchiego. O! Cię opowiedzcie w ogóle o tej serii, bo ja jej nie widziałem. Zaraz, zacznijmy od tego, kim jest Gen Urobuchi, żeby nam było łatwiej, tak? Geno Robocci to jest taki pan, który w, mm, robi bardzo kolorowe serie, przyjazne, w których są szczyniaczki, szczęście, tak, w, w, w, szczęście w którym nikt nigdy nie umiera i nigdy nie ma żadnej tragedii. Absolutnie. Nigdy. No i. cierpienie to coś obcym. No właśnie. No i ma na koncie na przykład takie, takie loli serie jak Fate Zero, Madoka, y, Phantom, Właśnie psychopass wspomniany, no Susej, no Gargantia, Aldo Noach Zero, spokojnie, on nie ma na on, on wie co robi, on robi wesołe serie dla całej rodziny. I wymyślił sobie, że zrobi taką, że napisze scenariusz, czy tam będzie reżyserem, no na pewno z główną osobą, która, nie, scenariusz zrobił, która sobie wymyśliła, że będzie troszkę jak psychopass. Ale czym jest psychopass? Psychopass dzieje się w XXI wieku w Japonii, takiej futurystycznej, cyberpunkowej. Więc teraz będę to tobie tobie zobacz, tłumaczył. Mamy taką no. cyberpunkową Japonię, w której sobie rano wstajesz, powiedzmy, masz, miesz mieszkasz w kawalerce takiej 20-metrowej, ale tam no. bardzo jest rozwinięte hologramy. Więc sobie na przykład wstajesz, wybierasz, że na przykład chcesz mieć mieszkanie dzisiaj w stylu e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 jeszcze dodam, że od się Sybila, że on nie tylko przelicza psa ale... Decyduje o przyszłości. Ludzi do tego, sortuje ludzi do tego, jaki zawód jaki mają predyspozycje do wykonywania danych zawodów. Na przykład ktoś, nawet jak chce zostać na przykład malarzem, to Sybil mu może stwierdzić, że on się nie nadaje i zostanie piekarzem, <śmiech> prawda. Nie Ludzie, ludziom nie zawsze się to podoba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 I w, w takim świecie się rozgrywa akcja. No i wtedy pojawiają się po prostu osoby, na które na przykład Sybilla System działa gorzej albo lepiej. Czyli fabuła jest epizodyczna. Nie, no fabuła jest taka, Nie. że jest jeden główny zły, który się pojawia w pewnym sensie w momencie fabuły. I tak naprawdę to jest To jest seria kryminalna, science fiction i bardzo mocno psychologiczna, bo tam główny antagonista zrzuca na przykład y, tekstami z Jądra Ciemności, które przez.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 Nie no, bo tu naprawdę bez spoilerowania ciężko powiedzieć, a na pewno są osoby, które nie widziały. Spo, spoilery naprawdę poprzyłem za mało. A jak chodzi o spoilery, to tylko na, na sam koniec przerzucimy taką jedną serię, w której trzeba pospoilerować, że powiedzieć, jak bardzo jest zepsute. Dobra. A, y panie zostały panie. nam jeszcze cztery serie, w sumie trzy i jedna króciutka. Czyli Zubek, Shingeki no Bahamut. Dobra, Shingeki no Bahamut w skrócie... Czyli atak Bahamuta, a nie atak tak, na Bahamuta. Tak, dokładnie, czyli to ta zasługa polskich tłumaczy samo jak Singekim no Kyodin. Ale to nie jest polski, to angielski tłumaczy, przecież to jest atak On Titan, tak? No, mówię zasługa polskich, że to przetłumaczyli dobrze. Aha, no. No w sensie od. Ale dobra. nie no, bo angielski też jest Shingeki... no wtedy jest atak of Bahamut, a nie on. No dobra, <śmiech> dobra, dobra. dobra. No to, to jest Bahamuta tamtego. Dobra, Każdy w każdym razie. Shingeki no Bahamut jest to historia dziejąca się w świecie fantazy, stylizowany na raczej takie typowo europejskie fantazy, europejskie średniowiecze. Z tego co patrzyłem. Pojawiają się postacie historyczne. Tak, pojawiają się postacie, Ta. oczywiście pojawiają się postacie Ta. historyczne, również, co było dla mnie zaskoczeniem, ponieważ nie ma to żadnego absolutnie przełożenia na nasz świat, po prostu.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 rudym afro, który... Ja gdzieś znajdę w tle. Tak, Tutaj jak Zubek mówi, to w tle będzie po prostu cały czas krzyczenie Fawaro, bo w tej serii tak, wersji, tak, yy, tak. voice acting jest... mógłby w angielskiej wersji po prostu powiedzieć, że dwóch głównych bohaterów krzyczy na siebie. Znaczy głównie... No, to. znaczy, znaczy głównie ten, Kaiser krzyczy na Fawaro, fawaro ale na fawaro. Zaraz, zaraz powiem. Czło fabularne jest takie. Na samym początku poznajemy Fawaro i Kajzara. Kajzar ściga Fawaro. Ścigają się po wielkim murze. Później po dachach, oczywiście jeżdżąc konno. Wszystko na koniach. Wszystko na koniach. Później Fawaro zostawia konia. Wspina się na wiel wielkie koło młyńskie. Mamy scenę z rodem z piratów z Karaibów. Jak się nawalają na tym kole muńskim. Walczą ze sobą na miecze, oczywiście. Eee, obaj, no, ale w każdym razie, obaj są łowcami nagród.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 W co ogóle, jak jest w tej postaci demona, to wygląda kozatko. Tyle, że niestety to też ma drugą stronę, którą są efekty komputerowe, Och, które tak, wyglądają jest, się... tak strasznie, że Lesiu powinien ją zdropować i chyba ją zdropował. Nie um, no, to na wiem, jak już nie mam czego. Powiem, że jak jeszcze widzę tego wielkiego latającego stwora, to Bo mnie uf. na wymioty bierze, nie, innego, to mnie na wymioty bierze mniej, ale jak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 Zenki Notary pokazało, że potrafi robić haha, ładne serialnie do końca udane. Haha, ha, hejterzy. Teraz Hatery powinniście ja wszyscy teraz... pisać, że Zenki Notary jest bardzo dobrą serią, mimo że ma milion wad. Teraz dodam jeszcze odnośnie Bohamuta, że główny bohater, Bawo, no w sumie nie jest takim głównym bohaterem, że kiedy pojawia się taki cwaniaczek, który raczej myśli o sobie, a Mniej o innych, to mi się też podoba. No i jest trudnym zafor. Fowaro! To jest coś specyficzne. i Charakterystyczne. Ale ogólnie serio jest. No, dobra. Czy jest lepszy od Zenki na terror? Nie wiem, nie widziałem terror ja, ja też nie widziałem. Odpowiedź brzmi tak. Hmm. Aha, dobra. Teraz to wszyscy mają Hejt, ponieważ nie wiem, jak ktoś widzi w tej serii dziewiątki, ale nieważne. Rozumiem, dobra. że będzie niczym y, ta, niczym bajoneta, blady hate. Blady hate, dobra, tak. ale uznajmy tak, że jako że te dwie serie chcę zrobić spoiler runy w tych dwóch ostatnich, które nam zostały, to jeszcze e, zostawiam wam e, Donnagon. Dobra, dobra to, to będzie bardzo szybkie. E, teraz <laughs> to powiem. Tak, wypowiedź się, czym jest ta seria. Tak. To jest seria z, z odcinkami 3-minutowymi, TV Short, opowiada o małżeństwie typowego ptaku, który jedyne co robi to ogląda, nie do końca jedyne co robi, ale głównie ogląda anime, pisze w internecie, wiele poza tym nie robi i normalnej osoby, normalnej kobiety no, opowiada takie peryferie.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 K. Wakarana Ken. To jest japoński tytuł, a angielski tytuł jest I can't understand what my husband is saying, co może powiedzieć trochę więcej, czyli nie rozumiem, co mówi mój mąż. I to jest takie, znaczy to jest taki zabawny po prostu, zabawny sketch. To są po jeden, dwa skecze na odcinek. One trwają sobie z dwie minutki, też sobie obejrzeć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 Yeah. Nie yeah. no, jeżeli ktoś to został, to znaczy, że mu nie straszne, to nie będę zaczynał na temat fabuły Sao, bo to by nam trochę zajęło. Tak, no, Ale powiedzmy pierwot tego, jakie jest nasze podejście do Sao, bo, bo jak wszyscy wiemy, Sao trzeba hejtować, jeżeli zna się... Jak ktoś się zna na anime, to musi hejtować co i powiedzieć, że jest gówna, najgorszą z jaka powstała, daje raka i po prostu... Tak, e i najlepiej najpierw opowiedzieć że jakieś logiczne argumenty i wystawić jej sześć, a później przedstawić na dwa na 10 zdarzyć się hejtować. Tak, no tak. i na przykład Iki to daje wszystkim Ebole, to, to jest oczywiste. Tak, dokładnie. I to w takim razie kto zacznie od podejścia? Znaczy, no to jest nasz podejście, w sumie chyba żaden z nas nie hejtuje Sao, tak? Ja no, no, ale zależy z z... Z... Takie, że to jest, jest to taka, taka średnia seria, którą na początku, jak oglądałem pierwszy sezon, miałem myślać, że będzie coś innego, wyszło co innego. Potem pojawiła się Kraina w górze. No, co no. mi się nie podobało i zastanawiam no, się, to, czy dlaczego ja to znaczy, każdy, Pożrego, znaczy, każdy ma takie jest normalne podejście do Sao. Pierwszy Ark, wszystkim się podobał, ewentualnie coś tam przebąkiwali. nie komuś się nie podobała no, zabawa w domu. Ale... No właśnie, ewentualnie przebąkiwali, no, jak była... To znaczy, odnośnie pytanie. zabawy w domu, coraz jeszcze przejdziemy. Bo <śmiech> zabawa w domu wielu osób się nie podobała, ale była częścią tego pierwszego sezonu, który no, był fajny, tak? Po no, prostu na tym się Sao wybiło. Potem przy, y, przyszły wróżki, Alfheim Online, który, nieporoz, który był istnym nieporozumieniem. To w noweli nie było ciekawe, ale w anime to już jest absolutnie nie wyższy poziom. Tak, Tak, tam jest wszystko przebite, to nie ma znaczenia. I teraz y, dostaliśmy drugi sezon, który y, opisuje Guns Online, Mother's Rosario i... Y, bo to się nazywa Eincard Chronicles bodajże. Y, ale po kolei. Jeżeli komuś się podobało GGO, to niech wyłącz ten podcast, bo nie wiem, co tam było dobrego. Tam nie było nic dobrego. No, nie wiem, ale znaczy, może nie tyle, że mi się podobało. Może nie tyle mi się podobało, co nie widzę, że kiedyś jakoś super coś złego. To nie był po prostu średni. Ja tam nie, ale to jaki był fajny element? Znaczy, wiesz, co było no, fajnie było dużo.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 Ale mówi, że mają znaleźć młodych. No ja się nie hejtuj I teraz, i teraz, masz wszystko skumulowane tą mitologią nordycką. No to czemu by nie spróbować walnąć w to prądem? No to to jest, każdy na to wpadnie. Przy... No nie no Ja się zgodzę, z przymrużeniem oka można to zaakceptować. No ja... to Ej, przecież, ja, no nie wiem, ja od razu skojarzyłem pewnie, że pewnie zaraz kopnął to prądem. No ja też, no ale to by jest, no, to jest z przymrużeniem jest... oka, z No dobra, ale cały. Oka. Ej, przyznajmy, cały ten Ark z przymrużeniem oka, to mi się w nim podobało, on nie, no, był, to trzeba on nie był poważny. Cało znaczy... zawsze bije taka powaga, nie wiadomo. Znaczy nie, on oni próbują zrobić w pewnym to. w tym momencie poważne. biła powaga. No to w pewnym, ale to powoda. było takie już mega naciągane, ale on normalnie no, wiesz. Kiri to wymuje myślałem, że sąsiedzi do mnie do domu przyjdą, co to było? Tak, ej, ale.. <laughs> ale. Mówię... W najlepszym elementem moim zdaniem tylko był Powód do MMO, że pokazać, Tak, że, myślę, że, że oni jest po prostu MMO. sobie weszli i poszli na rajd. Nie było żadnego, wiesz, umierania. Co ten, najgorsze i dla tej serii, Blog Horizon też są rajdy. No właśnie, to trzeba pokazać. Tak, połuchać. no to, to, to jest. Blog Horizon tak. wypadnie niestety słabo, ale, ale przynajmniej pokazać, że. No dobra, uznajmy, że GGO było tak. fatalne. To było po prostu tak. głupie. To było ale głupie, nie Było, ale ale było fajną odskocznią. No i teraz przyszło mater z Rosario, które wow! Dwa dobre odcinki Sao z rzędu. Po prostu niesamowite. Myślałem, że ja nie dożyję tego dnia. Ja się zastanawiam. Jest... Uważam te odcinki za dobre, tylko dlatego, że to jest Sao i automatycznie. Nie były słabe, chwili <laughs> Automatycznie zaniżam standard, ale jednak nie. To były dobre. Znaczy, odcinki. były teraz... no dobre odcinki, dlatego że to jest jedyny ARK przez.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 No pojawiła się też coś... matka Suny o której już tak, pisałem w pewnym miejscu, że jest bardzo dobrze poprowadzona. czy znaczy, to jest, jest po prostu no, wzięta z noweli, ale jest bardzo dobrze. Ja uważam, że matka Suny jest bardzo fajnie napisana, to jej trzeba przyznać, że po prostu ona nie rzuca żadnego głupiego one-linera, ona po prostu chce o to żeby jej córka coś osiągnęła, bo jej się udało przypadkiem. Hmm.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 Pokonam cię koniec. Tak, nie zapomnijmy i to... jeszcze o GGO i tym Plot, plot shield, jak trafił go w, te, w, tą, w tą kropkę tak, na słuchanie. Tak, tak, tak. Kropkę, kropkę, którą miał przypadkiem, o której nikt, nikt wcześniej nie, nie słyszał. Tak, to padłem padłem. To Ale Plot Shield działa. E, no, a samym tym właśnie mi się to też podobało strasznie, że te postacie są trochę inne niż w tym momencie. No.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 tak to normalnie jest, no nie, poczytaj sobie mówię. czaty w WoWie czy coś w tym stylu. No. Jak, mówię, to to w tak no. jak chodzi o osoba, która dopisała do historii Sawy Yuki, to ona bardzo dobrze się rozpoznaje w tym świecie i dla wszystkich mówię, jeżeli ktoś skończy tą historią, no to jest najlepsza opowiedziana historia w Sao, jak chodzi o historię postaci. Nie chodzi mi o świat, tak dalej, tylko odkąd poznajemy Yuki do właściwie końca arku, bo potem jej nie ma, no bo Kirito to znowu jest najważniejszy.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 Smaczka w Openingu, który zmylił wszystkich. Co do tej postaci, też jest bardzo śmiechowa. A przy okazji, jeszcze a propos postaci, ja, tak, ty znasz tę nowelę. Czy będzie jakaś większa historia o Kleinie? No Nie. Ja, ja, lubię, ja lubię jego postać. On jest to jest fajna jest postać. Klein jest, Klein jest tylko poboczny i w, w, w, w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 Chcesz jest typowym nerdem, że... dla, którego to, dla którego te gry to jest całe życie i to, że spotka tam dziewczynę, to jest jego jedyna szansa. Tak, no ale no bo powiedz mi, Dokładnie. czy Kirito jest typowym graczem MMO, jako ktoś, kto wiesz, jeździ na wypasionym motorze w skórzonej tak, w skórzonej kurtce to jest, i potrafi walczyć mieczem i tak dalej, no, to jest... Nie, to jest nie, Klein jest prawdziwym graczem MMO, takim z prawdziwego zdarzenia w ogóle on bukie...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 Zaczęli po prostu używać już sampli z pierwszego, więc zaczęli się ratować. Ale to, co im się udało w pierwszym, to jest naprawdę szacun. I drugi opening, So jest po prostu wow pod względem audiowizualnym. Urywa wszystkie kończyny, a wizualnie to jakby ta seria tak wyglądała, to aby była naprawdę najlepsza. No Powiem tyle, że ja na muzykę nares, zwracałem uwagę rzadko, więc są traków z nie pamiętam.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 A jeżeli się ktoś... tym w tym momencie może sobie zastopować, i ją przeczytać i wrócić, ale powinien to zrobić, bo i tak musi tą mangę przeczytać, bo inaczej nie skończył Akame Kill, nawet jeżeli to anime się skończy. No. Dobra, Tomek wrócił, bo on tutaj jako pierwszy tak skończył mangę. Ja dopiero niedawno, Zubek jest w trakcie jej kończenia i teraz jak bardzo White Fox zauważyło, Super. że mają tylko 24 odcinki. Jak dla mnie to anime tak naprawdę istnieje do 18, 19 odcinka, a później to jest. nie istnieje, nie ma tego. To jest parodia, ale dla mnie, naprawdę. No oni. oni nie, nie tyle co nie zauważyli, że nie mają materiału na odcinki, co właściwie pominęli materiał na odcinki. Nie no, oni byli przy 18 odcinku i mówią, no dobra, to robimy dalej mangę. A nam zostało 8 na odcinków. Co kurwa? Jakiś ten? Ej? I... Mogliby. Wiesz, moim zdaniem mogliby to skończyć w jakimś momencie i tyle, a nie robić prawdopodobnie własne zakończenie, powiedzmy była Ale robić oni teraz znali fabułę, zmienili ją i teraz nie są w stanie już w ogóle tego pociągnąć z mangą. No nie, nie, jedyne co tu No bo w tym momencie, jest... już o tym rozmawialiśmy z Upkiem, W tym momencie w mandze jest Main, która jest skierowana swoją wielką miłością do Tatsumiego, gdzie są oficjalnie parą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 20 odcinków jest napisane, że on jest postacią poboczną. Właśnie, porozmawiajmy o w ogóle śmierci Labby. O. Ja rozumiem, że oni chcieli skipować, ale dlaczego nie mogli zostawić tego, że on najzwyczajniej w świecie został porwany, jakbyś to wymyślić i zostawić tego wątku? Po co dodali jakąś walkę? Po co usunęli cały Wild Hunt? Dlaczego w ogóle nie wymyślili ta... jakieś wciąganie do międzygalaktycznego portalu gościa, Spiro którego jedyną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 oni ja, jak... usunęli najlepsze sceny. No właśnie, usunęli to, to, to najlepsze. Jest, no, walkę nie? z katedrze, to była jedna najlepsza chyba walka w całej serii, może poza walką Justice. No nie, no, nie, no Susano serii, z SDF. No, no. no właśnie no. o tym mówię, że to, to są dwie walki, które są najlepsze w sumie w serii. No, no tak, tak samo, dwie najbardziej filsy scen usunęli. Usunęli jak pieprzony clown zabija rodzinę Bolsa bez powodu na jego grobie. Ej, bo była mała dziewczynka, dobrze? To nie e, to jest. był mały aniołek. Jak, ej, w ogóle jak ja usłyszałem o tym, że usunęli cały mały ark o ty, ten, w którym Wave jest głównym bohaterem, to się złamałem. No i tak to samo przecież nie ma tej straszne. sceny, jak umiera ten pan od fru fruwania skrzydełków.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 Nikt nie wie, co się dzieje. Bo Ej, chyba, że czekaj, bo manga, manga wychodzi teraz co tydzień na bieżąco, tak? Nie, nie, co, nie co, miesiąc a, co miesiąc. Co miesiąc. No i żeby. No, 21 a może oni zaczęli robić, robić to tam, zanim dotarli do tego? tego do nim dotarli do nie, tej, nie do tego. bo to już. Co? Oni mogli już to da. skończyć koło 45 odcinka. I wtedy by akurat wyszło 24 odcinki, skończyłby się ark i mogli to skończyć. Jak Susano umiera. No i to byłby dobry, to byłby koniec, dobry bo... koniec, bo potem zaczyna się cała historia z tym, jak oni są parą, jak, y, y, wa, jak potem jest porwany lub pod... jak jest cały Wild Hunt, to można było zrobić w drugim sezonie za te trzy lata, jak wyjdzie. W okay. OWA chociażby, mogliby, nie wiem, zrobić filery, jeżeli by im brakowało materiału. Ale nie wiek. brakowałoby im materiału, bo jak myślę, że to wychodzi raz na miesiąc, to jak oni zaczęli emitować tę serię, to ile to miało? 45, tak?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 Wow. Nie było Diobrando, nie, nie będziemy spoilować Diobrando. No to, tak. to dopiero w pierwszym sezonie. Czy nawet 2 To mówisz o, mówisz o pięknym, pięknym jakże rzucaniu walcami? Tak, tak. A tak. no tak. to przyjemne. Nie no, mówimy. Akame to jest po prostu tam tyle świetnych scen jest w Mandze, Akurat po prostu jak dla mnie Arg Wave'a i Wild Hunt to jest najlepszą częścią jakaś tej serii przydarzyła, tutaj Wild Hunt został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 W zeszłego tygodnia. Uważałem to studio za dobre studio. to jest studio, Wiesz, które z której jedyna seria, z której ich kojarzę, to Jormungand? I Kata Negatari też A, to, to ich nie kojarzyłem z tego, ale dałem tej serii 10, jednej z czterech, jakim dałem, więc zasługują. No. A teraz wiesz, że z czymś takim. Znaczy, bo... ja nie no, ja ocenię tej serii na przykład, no, jak to wiele osób mówi, że seria jest masakryczna. Ja ją ocenię jako anime pod koniec, które ma złą końcówkę, ale nie ocenię jej przez przez mangi. Więc pewnie dostanie ode mnie osiem, no bo to oceniam anime, a nie mangę, tak? Więc pewnie... ja, ja, Nie, nie, ja, ja to osobiście oceniam jako fan mangi, jako adaptacja mm. I nie jestem w stanie tego lepiej ocenić. Oceniłem to na dwa. <laughs>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 Seria o, bardzo tak. dobra i właśnie w trakcie 18 odcinka, to zamiast włączyć 19, otwórzcie mangę. Dokładnie. Możecie obejrzeć to do, do 18, by przeczytać mangę dalej, albo po prostu czytać I mangę. Czeka, I ewentualnie czekasz, że za 3 lata wyjdzie drugi sezon, który, zacz, który zacznie się e, razem z drugim arkiem w Manze. Albo e, po prostu dociągną to tak, jak dociągnęli i powstanie coś w stylu eeeh, brotherhooda. Nie, a nie powstaje bo... nie nie, nic z brotherhooda, bo. Nie powstaje nic z Swoją drogą, manga też nie sprzedaje się chyba najlepiej w Japonii. A ja, nie no nie właśnie, a manga jest strasznie to... popularna, bo przecież jaki high był, jak zapowiedzieli, jaka, ama, no. ona jest bardzo popularna, a jest manga. Właśnie z tego co słyszałem, w ja... samej Japonii nie jest. Ale w... poza Japonią. W internecie jest. Poza Japonią jest popularniejsza dużo niż w samej Japonii, a. Weźmy szczerze, no ile osób zamówi, po japońsku komiksy i tak dalej. Chętnie bym to zrobił, no ale w pieniądze. No i nie, jeszcze trzeba po japońsku mnie czytać. Leża łopy na półce i bym się mógł cieszyć i oglądać obraz. A niestety tutaj. to jest seria, która nie jest 13+. plus ale, ja ale ja zamówię Blu-ray boxa, no game, no life na przekór wszystkim. Ale Jak chcę drugi to... sezon. Aha, no tak, Dokładnie. w sumie trzeba... trzeba tylko... no, ja no, na tak, przekór, nie pewnie wyjdzie z 300 zł, ja na przekór mam kupię to. Ale, kiedy, a kiedy, a wyjdzie? Nie, Blu-ray już wyszedł, prawda? Nie, jeszcze nie wyszedł. Jak wyjdzie, to kup się. ja, jeśli, Stup, jeśli. Nie, jak będę miał pieniądze, to mówię, jak będziesz na motywie, jak będę miał pieniądze, chyba zamówię Tobą. Wszyscy zamówimy, bo wszyscy Dobra. chcemy drugi stonogiem, bo ja może... tańsze, tak? Tylko to w takim razie zamówiamy, zamawiamy naj, najpóźniej, najwcześniej w lipcu, ponieważ ja chcę mieć, chcę być po wypłacie. Chcę być <laughs> wypłacalny. Tak, to tyle z mojej strony, jeśli chodzi o zamawianie do no Game no Live. To jest podsumowanie. Myślę, że już takie powoli, bo dwie godziny, 40 minut, pierwszego podcastu, gdzie tak naprawdę w tym składzie pierwszy raz ze sobą rozmawiamy. Tak, w Pani. ogóle właśnie chciałem powiedzieć, że poznałem Tomka jakieś 10 minut przed tym, jak zaczęliśmy. No, ja mniej więcej tak samo. No, no to... poznaliśmy się w sumie nawzajem. Tak, właśnie, poznaliśmy się nawzajem, więc w sumie <grym> wiadomo.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 Tak, tak, nie, nie, nie hasz tak come True, bo to jest z tego dru drugi drugiego sezonu Dark and Black. Ej, sezon, drugi Darker w tej nie. Istnieje, o, w końcu się... ktoś kto uważa, tak jak? Ja, jak ja, w nie, końcu ktoś wiec. uważa? Przecież wszyscy uważają, tak jak. No tak, Właśnie, ale w końcu... jak, jak ktoś może uważać, że w sezon, w którym zniknął chiński elektryczny Batman, istnieje, ej, ej, ej, ja uważasz, ej, Tomku, tak. wiesz, że ja jestem tutaj tą jedyną osobą, która uważa, że drugi sezon Darker than Black, był lepszy. Raczej on był specyficzny, ale chiński elektryczny Batman, bądźmy szczerzy. Dobra, w tym miejscu kończymy, pamiętajcie, drugi sezon Darker Den Black był lepszy i żegnamy się ale. Ja pamiętajcie trzeci, se, trzeci sezon Space and Wolf on kiedyś wyjdzie. Pożegnajcie się. Tak, żegnam, no, cześć. tak, żegnam zubek żegnam. żegnam tak. I stop.